Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Olga Rudnicka To nie jest mój mąż Czyta Mateusz Kwiecień Raz nie zawsze, dwa razy nie wciąż, trzy razy każdemu się zdarzy. Pozdrowienia od Matyldy. Środa 22 września 2010 roku. Salomea Gwint Wredne babsko kuty na sześć nóg Matylda nie miała pojęcia, gdzie ta kobieta ukryła pozostałe cztery Bo dwie to zdecydowanie za mało, by być tak cwanym, tak wyrachowanym i tak, tak, tak Matylda sama nie wiedziała jak, ale dokładnie tak Salomea Gwint Jedna ze wspólniczek w firmie o szumnej nazwie Gwint, Kowalski i Puszczyk Prywatni detektywi Wszyscy troje byli kolegami po fachu, choć służyli w odrębnych jednostkach, nim przeszli na wcześniejsze emerytury i zainteresowali się możliwościami sektora prywatnego, a tych możliwości było sporo. O ile panowie na ogół pracowali w terenie, o tyle Salomea zarządzała całym detektywistycznym interesem, rozstawiając po kątach każdego, kto się nawinął. Nie mieli problemów z wypłacalnością klientów, gdyż żaden z nich nie odważyłby się nie uregulować rachunku. Taka była opinia Matyldy. Klienci jednak mogli być po prostu uczciwi i wypłacalni. Jakby tego było mało, Salomea Gwint została jej bezpośrednią szefową. Wzięła nową pracownicę pod swoje skrzydła, uznając za punkt honoru wdrożenie jej do pracy detektywa. W tym zawodzie kobiet było jak na lekarstwo – a niektóre zlecenia wręcz domagały się kobiecej ręki. Pani Matyldo, asystentów mamy na pęczki, ale kobieta, detektyw, to nadal nowość w naszej zdominowanej przez samców profesji. Tłumaczyła teraz łagodnie. Zaraz powie, że muszę być twarda, a nie miękka, uznała Matylda. Musi być pani twarda, pani Matyldo, żeby przetrwać w tym świecie. Przez kilka ładnych lat byłam... Jedyną kobietą w wydziale kryminalnym I dawali mi drobne sprawy, głównie papierkowe Niełatwo się przebić, ale to możliwe Niech mi pani wierzy Nie może pani być miękka, bo panią stłamszą Jest dwudziesty pierwszy wiek na litość boską Zrzymała się w duchu Matylda Mając nadzieję, że wyraz twarzy nie odzwierciedla jej myśli Dostęp do tego zawodu nie jest prosty Większość z nas to byli mundurowi Pani jest jedną z nielicznych osób spoza naszego środowiska Ale to się zmieni Zrobią to, co z każdym innym zawodem Obniżą wymagania i za rok, dwa czy pięć Detektywem będzie mógł zostać każdy, kto skończy kurs Do tej pory musi pani zaistnieć Wyrobić sobie nazwisko A moja drobnomieszczańska mentalność i pensjonarska naiwność mi w tym nie pomogą a pani drobnomieszczańska mentalność i pensjonarska naiwność w tym nie pomogą. Ciągnęła swój wykład szefowa, patrząc na nią zimno. Zaraz dostanę kolejne żmudne, nudne zlecenie i nawet nie będę miała gdzie się wysikać. Znowu spędzi północy przed domem jakiegoś nadzianego kolesia, fotografując harcujące nocą koty. Matelda przestała słuchać wywodu szefowej i zamyśliła się głęboko nad swoim losem. Co do jednego Salomea miała rację. Jej wyobrażenia o tej pracy opierały się na dziewczęcej naiwności. Zderzenie z rzeczywistością spowodowało, że musiała się zmierzyć sama ze sobą. Moralny kompas zwykł prowadzić człowieka na manowce. Nakazy, zakazy, normy społeczne to rzecz umowna. Ktoś kiedyś się umówił, co jest fuj, a co cacy. Pomiędzy tymi dwoma pojęciami rozciągała się szara strefa. Nie tak po prostu, jednolicie szara, lecz miejscami mleczna jak mgła, w której człowiek nie widział czubka własnego nosa. Gdzie indziej zaś miała odcień tafli lodu, pod którym widać było przepływające ryby. Dno jednak nawet przy brzegu pozostawało ukryte. W owej pełnej szarości strefie znajdowała się prywatna detektyw Matylda Dominiczak. Próbowała lawirować między koniecznością legalnego działania, które głównie sprowadzało się do niełamania obowiązującego prawa i przełamywania oporów moralnych, co z kolei sprowadzało się do wyznaczenia granicy tego, co mogła z czystym sumieniem zrobić oraz czego nie mogła bądź nie powinna czynić, a wykonaniem powierzonego zadania, czego tym razem przepisy prawa nie utrudniały, jednak osobiste przekonania Matyldy jak najbardziej. Pierwsze kroki w nowej pracy przypominały raczkowanie, gdy ona chciała biegać. Potrzebowała jednak praktyki, aby wedle słów Salomei wyrobić sobie nazwisko i zdobyć praktyczne umiejętności, które w przyszłości pozwolą jej działać na własny rachunek. Dotąd nadal pracowała w bibliotece, a biuro dawało jej tylko drobne zlecenia. Wykonywała je dla Salomei głównie wieczorami i w weekendy. Biuro detektywistyczne zatrudniało na stałe kilku asystentów i parę osób pracujących dorywczo, właśnie takich jak Matylda. Plus stanowiło to, że godziny pracy zawsze można było uzgodnić, minus, że nie prowadziła samodzielnie żadnej sprawy. Uczciwie przyznawała sama przed sobą, że nie da się być prawdziwym detektywem na jedną czwartą etatu, a z pracy w bibliotece nie mogła zrezygnować, z czegoś musieli żyć do czasu aż wyrobi sobie nazwisko. Zaraz, zaraz, co powiedziała Salomea? Dopiero teraz dotarły do niej słowa szefowej. Przepraszam bardzo, ale nie jestem pewna, czy zrozumiałam. Czego dokładnie pani nie rozumie? Zapytała oschle Salomea. Nie rozumiem, czego dokładnie pani ode mnie oczekuje. Klientka podejrzewa męża o niewierność. Potrzebne są dowody zdrady, a pani ma je zdobyć, powtórzyła szefowa. Do jutra? Tego właśnie Matylda nie rozumiała. Tak, klientka chce złożyć pozew jak najszybciej. Ale skoro tylko podejrzewa, a nie ma pewności, to skąd ten pośpiech? Może mąż jest niewinny, a klientka myli się co do niego. Klientka potrzebuje dowodu zdrady, a nasze biuro ma go zdobyć. Rozwód z winy małżonka jest dla kobiety znacznie korzystniejszy niż taki bez orzekania o winie. To rozumiem. Zatem czego pani nie rozumie? Nie rozumiem, co właściwie mam zrobić. Jeśli mąż chodzi na dziwki codziennie, bo jest niewyżytym seksocholikiem, nie ma sprawy. Ale może się okazać, że jest pospolicie wierny jak znaczna część podejrzewanych o zdradę małżonków. Jak w takich okolicznościach mam do jutra przyłapać go na zdradzie, skoro jej nie było? Dociekała Matylda. Nie podobało jej się to zlecenie. Ani trochę. Sprawdzić niewierność to jedno, a zdobyć dowód na niewierność, której mogło nie być, to łajdacki szwindel. Albo może pójdzie na panienki jutro, a nie dziś. Mam się przenieść w czasie? Równie dobrze moglibyśmy skorzystać z pomocy wróżki albo zajrzeć w kryształową kulę. Teraz mnie wywali. Oby nie. Znowu nie zamknęłaś się w porę, Matylda. W myślach zganiła samą siebie. Szefowa nie miała jednak zamiaru jej wywalać. Przynajmniej nie dziś. Pani Matyldo, westchnęła Salomea gwint. Taka naiwność może być rozczulająca, jednak mnie zwyczajnie wkurza. Gdybym była z dziesięć lat młodsza, sama bym się z tym uwinęła proste zlecenie i szybkie pieniądze dla biura. Wkłada pani ładną, krótką kieckę. Wprawdzie trochę jest pani płaska, ale dobry stanik temu zaradzi. Obca z panią wysmukli. Tyłek ma pani całkiem niezły, jak na pracownika biurowego. Tylko coś z tymi mysimi włosami trzeba zrobić. Jakaś szybka płukanka w odcieniu blond albo peruka. I do akcji. Mam się z nim... Matylda przełknęła ślinę tak głośno, że aż czknęła z wrażenia, niedowierzania albo czegoś innego, czego nie sposób było ubrać w słowa. Czy to kara za te uwagi o wróżce? Aż tak daleko bym nie brnęła, pani Matyldo. Po twarzy Salomei widać było, że ów pomysł wzbudził w szefowej odrazę. To należało zapisać jej na plus. Jesteśmy agencją detektywistyczną, a nie towarzyską – Kontynuowała tym samym zniecierpliwionym tonem. Mężczyznę wystarczy tylko zachęcić. Niewiernemu wiele nie trzeba. Skorzysta z okazji. Może mi pani wierzyć na słowo. A jeśli okaże się wierny? Matylda upierała się przy swoim. Klientka chyba lepiej wie, czy jej mąż jest wierny, czy niewierny. Podejrzenia nie biorą się znikąd. Kamerka nagra, jak obiekt zgadza się na szybki numerek i po sprawie. Gdyby jeszcze przyznał się, że lubi skoki w bok i robi to od lat, hmm, byłoby super. Ma pani gadane, pani Matyldo. Ludzie lubią z panią rozmawiać. To pani ogromny atut. Proszę go wykorzystać. Sama nie wiem. Może ktoś inny lepiej by się do tego nadawał. Odrzekła sceptycznym tonem. Perspektywa spędzenia nocy w samochodzie, nawet jeśli nie można byłoby opróżnić pęcherza, nagle zaczęła wyglądać całkiem zachęcająco. Niby kto? W tej chwili jest pani jedyną kobietą w agencji poza mną, a mąż klientki ledwo przekroczył trzydziestkę. Mamy jeszcze sekretarkę i księgową, ale uwodzenie mężczyzn powierzyłabym jej czterdzieści lat temu. Siebie, niestety, też muszę wykluczyć, gdyż dla niego jestem starszą panią, którą można co najwyżej przeprowadzić przez ulicę, a nie przelecieć. — Niech pani nie zachowuje się jak początkująca zakonnica. — Początkująca w czym? — chciała zapytać Matylda. Porównanie Salomei nijak nie pasowało do omawianej przez nie sytuacji. — Pewnego dnia będzie pani chciała rozpocząć pracę na własny rachunek. — Kontynuowała mentorskim tonem szefowa. — Działanie zgodnie z prawem jest wpisane w nasz zawód, ale swoją przedmieszczańską moralność niech pani zostawia w domu. Obserwujemy, śledzimy, zdobywamy Krótko mówiąc, zaglądamy ludziom nie tylko do sypialni Ale i w kosz z brudną bielizną Zlecenia gospodarcze są lepiej płatne i mniej problematyczne Niemniej musimy płacić rachunki i żyć Nie wszystko musi nam się podobać, ale praca to praca Sami ją wybraliśmy, nikt nas nie zmuszał Oczywiście, niemniej jednak ma pani dwie godziny, żeby się przygotować. Mareczek pilnuje naszego obiektu. Jak tylko mąż klientki wejdzie do jakiegoś klubu, damy pani znać, gdzie jechać. A jak nie wejdzie? Przerwała jej znów Matylda. To wtedy dojedzie pani do Mareczka i poczeka na okazję, żeby być pod ręką. Podręczna panienka do towarzystwa, pomyślała zgryźliwie Matylda, lecz nie odważyła się powiedzieć tego głośno. Jednemu szefowi już podpadła, ale tamten na szczęście nie był już szefem. W dodatku przepadł jak kamień w wodę. Podobno przechodził kryzys egzystencjalny, który zaowocował pracą u teścia, terapią małżeńską i dzieckiem w drodze. Przynajmniej tak twierdziła Alicja. Informację tę zdobyła od narzeczonego, zatrudnionego w prokuraturze, który pracował przy sprawie Pawlickiego ze względów bezpieczeństwa pozostawionej jako niewyjaśniona. Względy bezpieczeństwa nie dotyczyły byłego dyrektora biblioteki, tylko procedur centralnego biura śledczego, które wolało pewnych rzeczy nie ujawniać szerszej publiczności. Od tamtej pory, czyli w ciągu czternastu miesięcy, przez bibliotekę, gdzie Matylda pracowała na pełnym etacie jako bibliotekarz, przewinęło się kilka osób pełniących obowiązki dyrektora, ale były one zbyt krótko, by zdołała któremuś podpaść. Ostatnia z nich, Marzanna Smarzalska, przez RZ, a nie RZ jak zaznaczała, wyszła z założenia, że skoro biblioteka dotąd działała bez niej, to i dalej sobie poradzi. Zajmowała się więc głównie pracą papierkową i rozmowami telefonicznymi z koleżankami. Do codziennych zajęć się nie wtrącała. Matylda i Hanka, która ostatecznie wróciła na dawne stanowisko, nie narzekały z tego powodu. Alicja jako sekretarka zaczęła też ogarniać część spraw kadrowych i księgowych, a jednocześnie szukała pracy, w której wykorzystałaby świeżo nabyte umiejętności za lepsze wynagrodzenie. A jeżeli klient nie wyjdzie z domu, to mam wtargnąć do środka i wleść mu do wyra? Żona uprzejmie wyjdzie, by nam nie przeszkadzać? Zapytała zgryźliwie i w jej opinii nie był to żaden złośliwy komentarz, tylko uzasadniona okolicznościami wątpliwość. Salomea jednak nie była tego zdania, gdyż spojrzała na nią ostro i powiedziała oschle. Nie klient, tylko obiekt. Klientem jest żona. A po drugie, z wiarygodnego źródła wiemy, że obiekt każdego wieczoru wychodzi na miasto, zatem wyjdzie i dziś. A wiarygodne źródło nie dysponuje adresem? Wiarygodne źródło niezwykło śledzić męża, za to doskonale zna jego zwyczaje. Obiekt wraca z pracy, zjada obiad, a następnie przebiera się i wychodzi, uprzednio wziąwszy prysznic i skrapiając się obficie wodą kolońską. Czy coś jeszcze panią niepokoi w tym zleceniu? Ton szefowej nie pozostawiał wątpliwości, że Salomea straciła już cierpliwość do Matyldy i gdyby miała inną opcję na dzisiejszy wieczór, z pewnością by ją wykorzystała. Niestety, Mareczek był zbyt owłosiony, by wbić się w kieckę. Krzywe nogi też mu nie pomagały Podobnie jak sumiasty wąs, który zapuścił rok temu i odmawiał jego zgolenia W przeciwnym wypadku Salomea właśnie jemu palnęłaby gadkę na temat płaskiej klatki piersiowej I wyrabiania sobie nazwiska w zawodzie Absolutnie nie Oświadczyła więc Matylda z pewnością, której nie czuła Ale którą musiała się wykazać Po prostu chciałam mieć jasność sytuacji i pogodzić się z faktem, że część pracy detektywa to nie tylko dowiadywanie się kto z kim, ale i pod kim, dodała w myślach. Pani Matyldo, prywatnie może pani mieć tyle wątpliwości, ile sobie pani życzy, ale daleko pani w tym zawodzie nie zajedzie, jeśli nie nauczy się pani pozostawiać ich dla siebie. Nie mówimy o łamaniu prawa. Jeśli obiekt jest wiernym małżonkiem, nic pani nie zdziała. Jeśli zaś nie jest... To sprawa jest oczywista. Ratuje pani kobietę przed nieudanym związkiem. I tej myśli proszę się trzymać. Dodała na koniec łagodniejszym tonem. Oczywiście, przytaknęła Matylda, hamując wzburzenie. Przecież szefowa przed chwilą powiedziała jej niemalże wprost, że klientka ma w głębokim poważaniu wierność czy niewierność małżonka. Ta kobieta chce mieć dowody potrzebne do rozwodu i już. Niewiele brakowało, a kazałaby te dowody sfabrykować. Ale czy taka prowokacja to nie fabrykacja? Przemknęło jej przez myśl. Na szczęście nie wyraziła głośno swojej opinii. Podświadomość zadziałała jak powinna. Podświadomie. I uruchomiła skromny instynkt samozachowawczy, zmuszając do powiedzenia nie tego, co przyszło jej na myśl, ale co uchroniło ją przed zwolnieniem. Zaraz zabieram się do pracy. Powiedziała stanowczo, przywołując na twarz coś na kształt uśmiechu. Nie była pewna, co jej wyszło. Może jakiś tik nerwowy. Przy pokoju socjalnym jest składzik. Znajdzie tam pani coś, co powinno pasować. Wymownie spojrzała na zegarek. Nie ma czasu na płukankę. Jest tam kilka peruk, proszę wybrać blond. I do dzieła pani Matyldo. Dodała na koniec z niezrozumiałym dla podwładnej zadowoleniem.